Dzieje apostolskie, rozdział dziesiąty A był w Cezarei pewien mąż imieniem Korneliusz, setnik, z roty którą zwano Włoską, pobożny i bogobojny z całym domem swoim, dający wiele jałmużny ludowi i zawsze modlący się do Boga. Ten widział jawnie w widzeniu około dziewiątej godziny dnia, że anioł Boży wszedł do niego i rzekł mu Korneliuszu, a on pilnie nań patrząc i przestraszony będąc rzekł Cóż jest, panie? I rzekł mu, modlitwy twoje i jałmużny twoje wstąpiły na pamięć przed oblicze Boże. Przez teraz poślij mężów do Joppy i wezwij Szymona, którego zwą Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. Ten powie ci, co masz czynić. A gdy anioł odszedł, który mówił z Korneliuszem, ten zawoławszy dwóch z domowników swoich i żołnierza pobożnego z tych, którzy przy nim ustawicznie byli i wyłożywszy im wszystko, posłał ich do Joppy. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się modlić około godziny szóstej, a będąc głodnym, chciał jeść, a gdy oni mu przyrządzali posiłek, wpadł w zachwycenie. I ujrzał niebo otwarte i stępujące jakieś naczynie, jakby wielkie płótno, za cztery rogi uwiązane i spuszczane na ziemię, w którym były wszystkie czworonożne zwierzęta i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się głos do niego, wstań Piotrze, zabijaj i jedz. A Piotr rzekł, żadną miarą, panie, gdyż nigdy nie jadłem nic skalanego albo nieczystego. A głos znowu powtórnie do niego, co Bóg oczyścił, ty nie miej tego za skalane. A stało się to trzykrotnie i znowu wzięte zostało naczynie do nieba. A gdy Piotr w sobie wątpił, co by to było za widzenie, które widział, oto mężowie posłani od Korneliusza, rozpytawszy się o dom Szymona, stanęli przed drzwiami. I zawoławszy wywiadywali się, czy Szymon, którego zowią Piotrem, przebywa tam w gościnie. A gdy Piotr rozmyślał o tym widzeniu, rzekł mu duch, oto czej mężowie szukają cię. Ale wstawszy, zejdź i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. A Piotr, zszedłszy do mężów posłanych do niego od Korneliusza, rzekł, Jestem tym, którego szukacie. Cóż za przyczyna, dla której przyszliście? A oni rzekli, Korneliusz, setnik, mąż sprawiedliwy i bogobojny i mający dobre świadectwo od całego narodu żydowskiego, napomniony został w widzeniu przez anioła świętego, aby cię wezwał do domu swego i słuchał słów twoich. Wtedy zaprosiwszy, przyjął ich w gościnę. A nazajutrz Piotr wyszedł z nimi, i niektórzy bracia z Jopy szli z nim. I weszli nazajutrz do Cezarei, a Korneliusz czekał na nich, zwoławszy krewnych swoich i bliskich przyjaciół. I gdy wchodził Piotr, wyszedł na spotkanie jego Korneliusz, przypadł do nóg jego i oddał mu pokłon. Ale go Piotr podniósł, mówiąc: Wstań, i jam też człowiek. I rozmawiając z nim, wszedł i znalazł wielu zgromadzonych. I rzekł do nich: Wy wiecie, że się nie godzi Żydowi łączyć się albo schodzić się z cudzoziemcem, lecz mnie Bóg wskazał, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym albo nieczystym. Przeto też, nie wzbraniając się, przyszedłem na wyzwanie. Pytam tedy, dlaczego mię wyzwaliście? A Korneliusz rzekł: Od czterech dni aż do tej godziny pościłem. A o dziewiątej godzinie modliłem się w domu swoim i oto mąż stanął przede mną w odzieniu jasnym i rzekł, Korneliuszu, wysłuchaną została modlitwa twoja i jałmużny twoje przyszły na pamięć przed oblicze Boże. Przetoż poślij do Jopy i wezwij Szymona, którego zwą Piotrem, przebywa on w domu Szymona Garbarza nad morzem i przyszedłszy mówić z tobą będzie. Natychmiast wtedy posłałem do ciebie, a tyś dobrze uczynił, że przyszedłeś. Teraz tedy jesteśmy wszyscy przed obliczem Bożym obecni, abyśmy słuchali wszystkiego, co Ci rozkazano od Boga. A Piotr, otworzywszy usta, rzekł – prawdziwie poznaję, iż Bóg nie ma względu na osobę, ale w każdym narodzie ten, kto się Go boi i czyni sprawiedliwość, jest Mu przyjemny. To jest słowo, które posłał synom izraelskim, zwiastując pokój przez Jezusa Chrystusa. Ten jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co działo się po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który Jan głosił. Jak Jezusa z Nazaretu namaścił Bóg Duchem Świętym i mocą, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez demona, albowiem Bóg był z nim. A myśmy świadkami wszystkiego tego, co czynił w krainie judzkiej i w Jerozolimie, którego zabili, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg wzbudził dnia trzeciego i dał, żeby się objawił, nie całemu ludowi, ale świadkom poprzednio wybranym przez Boga, nam, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. I rozkazał nam, abyśmy głosili ludowi i świadczyli, że On jest postanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O tym wszyscy prorocy świadczą, iż przez imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, który wierzy w Niego. Gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, przypadł Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy, i zdumieni się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan dar Ducha Świętego wylany został. Albowiem słyszeli ich mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy odpowiedział Piotr. Czy kto może zabronić wody, żeby ci byli ochrzczeni, którzy wzięli Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imieniu pańskim. Wtedy prosili go, aby u nich został dni kilka.